Let me spit about chains, a flame, like I'm smoking cracks Bit about pain, next up I gotta say <głosy> that everybody's spitting the same Except for me, I am rapping about different things And in a different language, got a tricky advantage Never panic, cause I've been blessed with a different brain I gotta claim that I don't care, middle finger the fame Simple and plain, if the queen's a whore, the king is to blame Słuchałem rapu od 11 roku życia mniej więcej A później, to znaczy ostatnio dowiedziałem się, że że mój ojciec z rapu, gdy miałem jakieś 4 lata i zaczynałem, zaczynam trochę widzieć yy, yy, w tym jakiś powód, dla którego sam zacząłem no i jakoś tak zacząłem sam nagrywać, bo stwierdziłem, że jest za dużo... znaczy, że jest bardzo dużo raperów, którzy nie umieją nic yy, technicznie i nie jest to mój jakiś manifest yy, a propos wchodzenia na rynek i yy, wypieprzenia z niego słabych technicznie ludzi, ale zdałem sobie sprawę, że każdy faktycznie to może robić, jeżeli tacy kretyni znajdują się na rynku muzycznym. No, a Później stwierdziłem, że, że w, wakacje, w wakacje w zasadzie marnuję yy, i wymyśliłem sobie projekt nagrania jakiej, jakiejś płyty. No i zabrałem się za to w sierpniu, przez co niestety nie zaliczyłem jednego przedmiotu na studiach, ale jestem już na dobrej drodze. Uniwersytecie Warszawskim panuje chaos i w zasadzie chcąc spełnić wszystkie wymagania programowe, traci się bardzo dużo czasu na, na różnego rodzaju ogólnych zajęciach, konwersatoriach dodatkowych tak dalej, na które się zapisuje człowiek tylko dlatego, żeby zrobić dwa punkty dodatkowe ECTS-ów tak zwanych. No i przez to straty czasu zacząłem sobie jakiś czas temu notować jakieś jakieś teksty. I na początku myślałem o z moim bliskim, bliskim znajomym. Ale okazało się, że on nie ma dużo, tak dużo czasu jak ja, bo jest na prawie. Więc z yy, więc innego źródła wziąłem podkłady. No i po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że już wychodzi mi z tego około 5, 4 czterech piosenek i zacząłem kompletować ugh, materiał. No, ja zawsze postrzegłem to wszystko jako wynik yy, wynik wielkiej w wielkiej ilości no nie chcę mówić marnowanego czasu ale nadrabiam cztery ogólne i tak dalej nie jest nie jest dobry system i wszyscy tłumaczył się z wierzchnikami swoimi wszyscy mówią, że nic nie mogą zrobić system boloński no dobra, no to sylaby e, są niezwykle ważne w rapie, chociaż e, Właściwie trochę teraz mi się zmienia e, Zmieniają się priorytety, jeśli o to chodzi, bo zacząłem zauważyć inne rzeczy i też bawić się innymi rzeczami Ale zawsze używa, uważałem sylaby za, za, najważniejszą, za jedną z najważniejszych podstaw technicznej strony rapu No, chodzi o to w najprostszej mierze, że można zrymować ze sobą ostatnią sylabę i udawać, że się jest raperem um, I to będą rymy typu Jezioro sporo No to są dwie ostatnie sylaby, okej, okay. ale to jest jezioro sporo A można być łoną na przykład który mówię, są na przykład pięć ostatnich sylab, mój, mój ulubiony cytat który zawsze przywołuje I to się nazywa, albo ja to tak nazywam, nie multisylabicznym rapem I łonym przykładem jest, jest rzecz z piosenki Miej Wątpliwość, chyba z 2007 roku, w której śpiewa w takim, to jest świetna piosenka, bo to jest piosenka o o tym okresie, kiedy ludzie, ludzie naprawdę bali się PiSu i w którym PiS nie był obiektem żartów znaczy był obiektem żartów, ale zaczynał być e, e, obiektem sporego niepokoju i śpiewał e, w ogóle słyszeć nie jest, nie jest dany mi już, bo strasznie był kocześ przez tę pianę na pysku no i jak, jak, jak się rozbierze te ostatnie rymy e, to nie rymuje ze sobą tylko już i pysku bo rymy w rapy zawsze są właściwie niedokładne, ale ale rymuje dany minic już piany na pysku, w sensie każdy, każdy segment się rymuje ze sobą. Po jakimś czasie zacząłem zauważać, że jest sporo raperów, którzy rapują multisylabicznie. w zasadzie tylko, tylko dla, dla samej idei multisylabizmu. such a pretty child mother what happened not that much of steady sleep far too much napping now my healthy skin's been replaced by rough patches and my medicine isn't in syrup and it's not aspirin it's drugs i never quit can't be done rapping it's fun but will i gather any funds rapping you cunts told me to sack it but i won't have it and your rubbish rappers need to vanish leave the pros at it cause the way you flow scandalous not in a good way i hate it when you vandal spit no zawsze miałem jakąś taką zdolność do słyszenia rymów, nie wiem czemu, eee, i do zauważania tego multiselabizmu na przykład, eee, ale jeśli chodzi o sam angielski, to jestem w stanie e, e, e, wspomnieć o mojej mamie, która zawsze mi to powtarzała i zawsze mój angielski przypisywała sobie, zresztą słusznie. E, generalnie urodziłem się w Kairze, znaczy uro no, Urodziłem się w Kajrze, e, gdzie moi rodzice pracowali na placówce. E, I w 92 roku, czyli dwa lata po moim urodzeniu, przenieśliśmy się do kantonu. Które wtedy był no, taką miściną portową niewielką, a teraz dowiedziałem się ostatnio, że jest kolo, kolosem, jest olbrzymi. Tam e, zacząłem chodzić do amerykańskiego przedszkola, państwa chat. W każdym razie, e, o, anegdota bycia Polakiem za granicą. E, mój pierwszy dzień przedszkola zostałem, podczas mojego pierwszego dnia przedszkola zostałem, e, otrzymałem dostęp do komputera takiego bardzo prostego komputera do edukacji dziecięcej i poproszono o napisanie swojego imienia, które napisałem przez F i jedno L a to imię brzmi Filip i zostałem straszliwie opierdolony przez nauczycielkę, że nie znam zasad e, ortografii e, amerykańskiej ale moja mama wytłumaczyła mnie całe szczęście później zostałem przeniesiony do kolejnego do przedszkola, które było chińskie, ale miałem e, kolegę z Australii Krisa, którego pozdrawiam serdecznie Obecnie ma, wiel... Obecnie ma problemy z prawem I tak dalej Kiedyś zresztą z tym Chrisem ukradliśmy z kuchni przedszkolnej Całą, całą wielką masę Takich cukierków Czerwono-białych, takich laseczek amerykańskich Świątecznych No i chodziłem do tego Aha, no i angielski w zasadzie był moim pierwszym językiem Ja pamiętam, że w domu Z siostrą i moją mamą Rozmawiałem wyłącznie po angielsku Bo po prostu Lepiej ten język znałem i czasami do dzisiaj to czuję, bo wydaje mi się, że angielski jest bogatszy w wiele sformułowań, ale... a z, z ojcem gadałem po polsku. I w zasadzie nie wiem, czy to było taką sprytną strategią moich rodziców taka multijęzykowość właściwie dwujęzy dwujęzykowość czy, czy mojemu, mojemu ojcu się nie chciało rozmawiać po angielsku ze swoim polskim synem nie mam pojęcia, ale, ale wyszło dobrze później jak miałem w 96, roku, później w 96 roku wróciliśmy do Warszawy no bo to była Warszawa i zacząłem chodzić do polskiej podstawówki i gimnazjum i no moja mama twierdzi, ja nie pamiętam tego moja mama twierdzi, że mój język zaczął zanikać ale wtedy podświadomie wziąłem sprawy w swoje ręce, bo zacząłem oglądać kolosalnej ilości seriali amerykańskich, które zresztą oglądałem też w Chinach, będąc. No i jakoś utrwalił mi się ten język. Miałem wielkie szczęście, bo teraz próbuję nauczyć się nowych języków i nie jest to w ogóle proste. A jak wiemy, dzieci posiadają taką zdolność nieświadomego wchłaniania języków. I'm sorry, mama, but these bones they're not listening. No, twice stop. They keep No, a też z czysto pragmatycznych spraw zacząłem, e, zacząłem pisać rzeczy po polsku, żeby wydać jakieś rzeczy na obecny rynek i Może zarobić jakieś pieniądze, bo jeśli chodzi o, o, o zagranicę, to, ten, ten, to z poziomu innego kraju w zasadzie jest niesamowicie trudno. Bez dawania koncertów i tak dalej, z których pierwszych kilkaset gra się za darmo, bla bla, bla. to jest strasznie długa, długi proces. No i w Warszawie było, byłoby to dużo łatwiejsze, jako że już mam tu jakichś tam ludzi, którzy mogliby mi pomóc i pomagają powoli no, zresztą pierwsz, kwestia mojego pierwszego koncertu to, to była jakby tylko i wyłącznie kwestia zna, z, znania dobrej osoby i o ile mogę tu zabrzmieć jak jakiś właśnie bufon, który na znajomościach zaczyna karierę to, no, to nie wyobrażam sobie czegoś innego, mógłbym zacząć rapować w patelni przy metrze, ale ale nie miałoby to sensu większego myślimy o drugim, ale on, no mam teraz dużo roboty na studiach nie, znaczy, znaczy cały, czas, cały czas piszę i kompletuję materiał na, na płytę po polsku, yy, który będę nagrywał na początku lipca. No i, i wtedy zobaczymy, bo no, póki co robię takie rzeczy, że siadam sobie w niedzielę na kacu i, i stwierdzam, że nie chcę marnować dnia <śmiech> i zaczynam nagrywać ze strasznie ciężkim procesem, bo mam fatalny sprzęt. I przygotowania zajmują dużo, dużo czasu No i rozumiesz, nagrywam coś, wychodzi coś z tego Sklejam z tego najprostszy filmik Z tekstami Z z tekstem I puszczam to na YouTube, ale to jest właściwie hobby Z tym materiałem, który będę nagrywał w lipcu Chodzi o to, żeby już to skompletować Żeby to brzmiało świetnie i rewelacyjnie Myślałem o jakimś studio, ale Jeszcze rozmawiam z ludźmi na temat cen które są olszołamiające, no i to już by miał być ten materiał, który robię na serio. Bo teraz cały czas pracuję w taki sposób, że w zasadzie otrzymawszy jakąś wielką krytykę za cokolwiek, mógłbym powiedzieć, że robię to no, nie na żarty, ale hobbystycznie, bo tak faktycznie jest. A, a ta lipcowa, ta lipc ten lipcowy materiał, za tym lipcowym materiałem musiałbym stanąć murem i, i, i próbować z nim coś zrobić więc dlatego teraz w zasadzie nie mam wiele do roboty. To jest olbrzymie poświęcenie czasowe, a muszę zdać licencjat. Moja mama jest, jest bardzo liberalną kobietą i, i, i tak dalej, ale ma również wiele takich dziwnych pomysłów na życie. To znaczy pomysłów na życie, aspiracji życiowych. I jedną z jej aspiracji jest to, żeby jej dzieci skończyły wyższe studia. I o ile moja siostra jest doktorantką i idzie jej rewelacyjnie, to ja trochę mniej się garnę do nauki, Mnie jest mnie strasznie dużo bizy I no, chodzi o to, że ten, że, że ten licencjat mógłby mi <śmiech> zapewnić trochę spokoju. Nie, nie chodzi o spokój z jej strony, ale spokój mojego ducha, że nie zawiodę nikogo jakoś straszliwie. Zresztą po, po dwóch latach chodzenia na te ogólne głupio by było teraz dać sobie spokój, żeby nagrać jakąś płytę, którą równie dobrze mogę nagrać w lipcu, albo kiedykolwiek tego zapragnę. No Fajnie to jest, że zrobiłem ten mixtape, bo wiem, że, wiem, że potrafię y, usiąść i to zrobić. No. To są ciężkie projekty, to, to, to jest dużo pracy. Nie? To, y, ale to jest bardzo przyjemna sprawa. Inna sprawa, że nie wiem, czy zrobiłbym to wszystko, gdybym nie miał, nie miał przed sobą y, tej alternatywy uczenia się do egzaminu z literatury XIX wieku w sensie tak, tak, tak bardzo sobie tłumaczyłem tym, że koniecznie muszę nagrać tę płytę i oszukiwałem się, że po prostu no, nie mogę się uczyć, niestety no mam tę płytę <grych> i ciekawe, czy będę miał coś takiego w wakacje bo to się strasznie przydaje dziekujesz, dziekujesz.